Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji, a gośćmi tej audycji są ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii Świętego Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie panią i słuchaczy. Pani Ewa i pani Agnieszka ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, działającej tej wspólnoty właśnie przy tej parafii. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść, szczęść Boże, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Jaka jest, proszę księdza, podstawowa forma działalności wspólnoty? Jesteśmy obrazem i podobieństwem Pana Boga, stąd każdy z nas nosi taką tendencję do gromadzenia się we wspólnocie. Nasz Bóg jest wspólnotą, a w relacjach dopiero doświadczamy w pełni siebie i każdy chyba przeżywa trochę siebie jako brak i szuka zjednoczenia czy też relacji potwierdzenia w drugim człowieku, więc naturalną formą posługi gromadzenia się, formacji we wspólnocie trudnych małżeństw. Sychar jest to właśnie wspólnota, gdzie możemy się razem zebrać, razem z sobą porozmawiać, w pewnym sensie stać się dla siebie lustrem, ale też i przewodnikiem. Bo to dla mnie jest niesamowite, że jeżeli ktoś z uczestników formułuje swoje myśli, w ten sposób często pomaga drugiemu nie tylko zrozumieć swoją sytuację, ale znaleźć światło, znaleźć wyjście. Czyli jak dobrze rozumiem, wspólnota jest potrzebna każdemu z nas do życia, do działania? To jest naturalne środowisko naszego życia, tak Pan Bóg nas uczynił, że jesteśmy na Jego obraz, więc tę... To pragnienie budowania relacji, wychodzenia do, na spotkanie z drugim człowiekiem, twórcze spotkanie, jak mówił Jan Paweł II, jest myślę, że w każdym z nas. Czym są ogniska wiernej miłości małżeńskiej, pani Ewo? Tak jak ksiądz powiedział, wspólnota jest nam bardzo potrzebna, spotkanie z drugim człowiekiem, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach. Chcemy skonfrontować się z drugą osobą, szukamy relacji i to właśnie dzieje się w naszych grupach wspólnotowych w ogniskach wiernej miłości małżeńskiej. To są spotkania, które odbywają się cyklicznie, co miesiąc i takich ognisk wiernej miłości małżeńskiej w całej Polsce jest ponad 40, jedno z nich jest w Skierniewicach przy parafii św. Stanisława. A jak wyglądają, jak przebiegają spotkania, gdyby pani ogólnie mogła powiedzieć? Tak jak powiedziałam, spotykamy się w grupie. Jest jedno ze spotkań, to jest spotkanie typowo modlitewne, Modlimy się za rodziny, raz w miesiącu odbywają się spotkania formacyjne i wyglądają w ten sposób, że dzielimy się swoim doświadczeniem, swoimi przeżyciami. Na początku krótko przedstawiamy się, dajemy takie króciutkie świadectwa o swojej sytuacji, zapoznajemy się, przedstawiany jest jakiś temat prezentowany, Jakaś, któraś z osób prezentuje temat, i dzielimy się swoimi refleksjami po usłyszeniu treści. Chodzi o to też, żeby tutaj pokazać, że zwłaszcza tym osobom, które pierwszy raz pojawiają się we wspólnocie, że... To, że jest kryzys w małżeństwie, to wcale nie znaczy, że musimy być smutni, przygnębieni. Pokazujemy taką drogę wychodzenia z kryzysu, że możemy być radośni, cieszyć się życiem, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, niezależnie od przeżywanych trudności. I to jest takie wsparcie dla, dla tych osób, które przychodzą do nas. Też ważne jest, że mówimy o sobie, nie opowiadamy o naszych współmałżonkach, o innych osobach, unikamy, jakichś ogólników. Podczas tego dzielenia nie przerywamy sobie, uczymy się słuchać, to nie jest dyskusja, to jest dzielenie się tym, co przeżywamy. Czy w każdym takim spotkaniu bierze udział ksiądz? To różnie bywa zasada jest taka, żeby ksiądz był, ponieważ wspólnota bardzo mocno dbała o asystencję Kościoła, o to, żeby ksiądz właśnie nie tyle był czynny, tak jak tutaj pani Ewa powiedziała, bo oni sami te spotkania prowadzą, natomiast żeby był takim zabezpieczeniem, że jesteśmy cały czas we wspólnocie Kościoła i żeby był też takim potwierdzeniem, że ta wspólnota Kościoła też tutaj przez tego no, księdza urzędowego, swojego przedstawiciela jest obecna. Też ważne jest to, o czym Aniewa powiedziała, że przychodzimy tam z różnymi swoimi sprawami. Wcześniej te sprawy omodlamy we msze świętej. O godzinie 18 spotykamy się w kościele. Oczywiście to jest kwestia dowolna, czy ktoś przyjdzie na rzeczy czy potem tylko na spotkanie. Ale tam msza święta też służy do przygotowania, do takiego powierzenia swoich spraw Panu Bogu. Potem dużo łatwiej jest je powierzać poszczególnym członkom wspólnoty. A jeżeli chodzi o pomoc, pomoc tą duchową, tak? Też można oczekiwać na takim spotkaniu tak. w jak najbardziej. Kiedy chociażby, pewnie to jeszcze będzie mowa, robimy różne rodzaje skupień czy też takie wyjazdowe dni, wtedy bardzo często jest to związane z posługą sakramentu pokuty. Raz, że takie osoby widząc kapłana w tej wspólnocie, dzieląc się takimi rzeczami, też mają świadomość, że jest bardziej przygotowany do pomocy że nie jest to ksiądz, który taki trochę w przydrożnym konfesjonale siedzi, gdzie tam my po tych drogach swojego życia idziemy, tylko ma też no, doświadczenie specyfiki tych sytuacji. Poza tym, no to też co jest piękne i co ukazuje nam cała Biblia i cały świat psychologów, że kryzys jest najlepszym miejscem wzrostu. Aczkolwiek to tylko pięknie brzywi słowach, ciężej to przeżyć. Jeszcze chciałam dodać, że właśnie ksiądz no, najczęściej uczestniczy w naszych spotkaniach i kiedy my wypowiadamy się podczas spotkań, yy, przedstawiamy swoje refleksje, to często jest tak, że kręcimy się wokół swojego problemu. Często zdarza się tak, że ksiądz podsumowując te nasze wypowiedzi gdzieś nam pokazuje palcem w niebo, że słuchajcie, oderwijcie się od tych swoich problemów, bo tak naprawdę to trzeba patrzeć w górę na Pana Boga. A proszę powiedzieć, czy są jeszcze jakieś inne formy działalności wspólnoty trudnych małżeństw? Spotkania w ogniskach jakby traktujemy jak, jak bloczki startowe. Co to znaczy? To znaczy, że wejście do wspólnoty jest jakby takim początkiem. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie, jakby idziemy do przodu. Mamy, chcemy się rozwijać w Sycharze. We wspólnocie podkreślamy bowiem, że uzdrawianie relacji małżeńskich zaczynamy od samego siebie, od pracy nad sobą. W tym celu potrzebne są różnego rodzaju y, konkretne narzędzia i Sychar nam daje takie możliwości. Jednym z takich sposobów jest uczestnictwo w rekolekcjach ogólnopolskich, które są organizowane dwa razy do roku, zawsze na wiosnę i jesienią. Wtedy spotykają się wszyscy członkowie z całego kraju, oczywiście chętni, ci, którzy chcą. Zwykle prowadzi to jakiś rekolekcjonista, tak? Albo osoba duchowna, albo świecka, która pracuje na co dzień z małżeństwami. A czy w tych rekolekcjach, te rekolekcje są tylko dla osób, które są we wspólnocie? Czy każda osoba zainteresowana może w nich uczestniczyć? No Uczestniczą w tych rekolekcjach księża, więc też. trudno <głos> mówić, żeby byli we wspólnocie, w sensie, ze względu na specyfikę tej wspólnoty. Natomiast to, co pani Agnieszka powiedziała... Bo no mał... tak, ale chodzi mi o to, czy tak, jeżeli tak, ktoś tak. chciałby poznać na przykład tą wspólnotę, mhm. poprzez rekolekcje na przykład. Jak tak? najbardziej formuła jest otwarta, natomiast istotne jest też to, że z początku były jedne rekolekcje w roku prowadzone. Okazuje się, że jest tak wiele osób, które chcą skorzystać z tej formy, że one ciągle się pomnażają. Z jednej strony to jest pozytywne, że coraz więcej osób szuka, ponieważ nawet rozmawiając z księdzem Pawłem Dubownikiem, który jest koordynatorem krajowym całej wspólnoty Sychar mówił, że 100-120 osób to jest taka grupa jeszcze do objęcia, a zdarzają się dużo większe grupy w świętej nie było już tam dosłownie kilkaset osób, że ciężej to objąć. Więc z jednej strony to cieszy, że, że przebywa członków tej grupy, z drugiej strony też cieszy w tym pozytywnym znaczeniu, tak jak pani Agnieszka mówiła, że ludzie chcą siebie przemieniać, czyli zrozumieli, że wina, jeżeli jakakolwiek została zaciągnięta w związku z kryzysem w ich małżeństwie, nie jest tylko po jednej stronie. Szukają tego uzdrowienia również u siebie. Podstawą jest wejście na stronę naszą, Sycharowską i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. I wtedy przychodzi zwrotny mail z informacją, czy ktoś jest zakwalifikowany do tych rekolekcji, czy rzeczywiście dla niego już nie starczyło miejsca, bo to jest tak, że niemalże napnięte te miejsca się wypełniają. I jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie spotkań ogniskowych, bo to, co się dzieje na naszych spotkaniach, można prześledzić na stronie stronie internetowej. Każde z ognisk ma swoją zakładkę. Również y, to nasze ognisko w Skierniewicach. Tam są zapowiedzi spotkań, kolejnych spotkań, wszystkich spotkań i jest taka krótka, krótkie streszczenie tego, co się dzieje na spotkaniu. Kto uczestniczył w spotkaniu, jaki temat był, spotkanie jakie refleksje. A czy są jeszcze jakieś inne formy, propozycje dla osób szukających pomocy? Ja jeszcze może wró wrócę do rekolekcji, bo chciałabym powiedzieć o tym, że wszystkie konferencje y, na rekolekcjach są y, nagrywane I można do tego wrócić, właśnie wchodząc na naszą stronę, można te wszystkie konferencje odsłuchać. Także serdecznie zachęcam właśnie. A te inne formy? Jeżeli chodzi o inne formy działalności naszej wspólnoty i pomocy dla osób szukających, mamy formy właśnie broszur. Jak już mówiłam o tych konferencjach, zwykle te konferencje dotyczą nierozerwalności sakramentu małżeństwa i jego istoty. Mamy... Duży, dużą listę książek, które dotyczą kryzysu, małżeństwa. Można skorzystać ze strony www.kryzys.org. Jeżeli chodzi o naszą wspólnotę, mamy także warsztaty rozwojowe, wreszcie żyć, 12 kroków ku pełni życia. Jest to propozycja rozwoju duchowego i emocjonalnego. Zapisy na te warsztaty można znaleźć też na stronie internetowej naszej wspólnoty. Jest też Ruch Wiernych Serc, który powstał we współpracy z dwumiesięcznikiem i miłujcie się. Mamy także możliwość współpracy z psychologami, mediatorami i prawnikami. Bardzo istotną kwestią jest to, że są to osoby, które zdeklarowały się, że wszystko, co one robią, jest w duchu wiary. Są podpisywane wymagania, taki formularz wymagań kierowanych, opracowanych dla wszystkich osób, które w jakikolwiek współpracują z Sycharem, czyli dla wszystkich liderów, dla prawników, psychologów, mediatorów. Tam deklarujemy się, że będziemy trwać w wierności małżeńskiej, że nie będziemy pomagać w rozwodach. Na koniec przypomnijmy jeszcze może Pani Ewo, jak można znaleźć w internecie wspólnotę. Mamy... Y tak jak tu powiedzieliśmy, jeszcze chcę dodać, że jest bardzo dobrze funkcjonujące forum pomocy, adres www.kryzys.org. Tam można opisać swoją sytuację, uzyskać podpowiedź i wskazówki, no ale tak jak mówiliśmy, no najważniejsze to jest takie spotkanie realne z, z drugim człowiekiem, czyli to jest forum pomocy ogólnopolska strona Sycharu, to jest www.sychar.org i również strona naszego ogniska skierniewickiego www.skierniewice.sychar.org Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gośćmi audycji pełni dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Może. Pani Ewa i pani Agnieszka ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Sychar w wspólnoty działającej przy tej parafii w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.